Zielone wozy paszowe marki Kenan, to chyba nie polska marka, zwróciły moją uwagę na Bednarach, a pan Leszek Łoński, który przy tych wozach prowadzał rolników, jest również i moim rozmówcą. Panie Leszku, z jakiego kraju pochodzi marka Kenan? Kenan, wozy paszowe pochodzą, Kinen, o właśnie. pochodzi z Zielonej Wyspy Irlandii, jest tutaj na rynku polskim od 1996 roku sprzedawany przez różnych dystrybutorów polskich. Na obecną chwilę jest Kinen Polska, założył tutaj działalność, którym ja jestem tutaj fabrycznym przedstawicielem na Polskę i współpracujemy z dealerami, głównym naszym dealerem, który sprzedaje te wozy jest dealer dealerzy Klasa. Czym wyróżniają się wasze wozy paszowe w stosunku do wozów paszowych innych marek? Głównie chodzi o system, tak? System Kinena jest jednym, jeżeli chodzi o rynek opatentowanym systemem. To jest system mieszania i rozdrabniania poprzez tak zwany wirnik, to są takie łopatki, które przerzucają paszę pionowo, czyli z góry na dół i poprzecznie, z przodu do tyłu i z tyłu do przodu. Posiada ta maszyna dwa systemy. Ona jest zbudowana z komory mieszania. Ta komora zajmuje się rozdrobnieniem pasz i wymieszaniem i jest komora wyładunku, w której znajduje się ślimak wyładowczy i on to tylko przekierowuje kierunek wylotu jakby tej paszy, zadawania, czy to do przodu, czy to do tyłu wosu paszowego, czy podawanie na taśmę, gdzie trzeba by było rozłożyć powiedzmy ten materiał na dwie strony naraz. No Także to jest taka różnica. To wymieszanie chyba jest bardzo ważne ze względu na na strawność też paszy, prawda? Tak, to jest bardzo ważne... Jakość mieszania, w ogóle TMR powinien mieć takie cechy jak struktura. Przede wszystkim nie powinna być fizycznie naruszona, bo to jest bardzo ważne na pobudzenie bakterii, które się znajdują w żwaczu, podrażniania ścianek żwacza. I mieszanie, żeby nie było takiego sortowania czy wybierania poprzez, wiadomo, krowy jakichś tam poszczególnych pasz, frakcji. Frakcji, właśnie. Żeby, żeby to było bardzo jednolite i w nienaruszonym stanie fizycznym, bo sama nazwa tych wozów, fiber to jest mechanika włókna, czyli te włókno musi być jak najsztywniejszej takiej całości nienaruszonej, nierozwrastwionej, niepogniecione nie nie tak, żeby one później w żwacu spełniały swoją funkcję i to wtedy bardziej pobudza właśnie krowę do pobierania większej ilości paszy no i większej produkcji mleka i zdrowotności przede wszystkim. Tematem, który pojawia się ostatnio na naszych łamach i w Radiu Raportu Rolnego jest kwestia na jakiej wysokości ciąć. Zdania rolników są bardzo podzielone. Są tacy, którzy na przykład kukurydzę tną na wysokości kilkunastu centymetrów, a są tacy, którzy tną prawie, że pod kolbą. Więc rozrzut spory. A z Państwa punktu widzenia, jak Wy rekomendujecie? Kukurydzę powinno się zbierać tak ujmując to w bardzo prosty sposób przy trzecim kolanku, tak? Czy to jest na wysokości kolana człowieka, tak? Nie zbierać za nisko, bo zbieranie kukurydzy nisko to jest taki pusty jakby wypełniacz, tak? bo, bo ona nie ma żadnych wartości. Ona jest to taki suchy, za przeproszeniem, no, badyl, łodyga, która się nie nadaje do niczego. To jest takie puste oszukiwanie i krowi wypełnianie żwacza. No za wysoko, no to byśmy wtedy tracili na masie, tak, zielonej. Tak? Także te, takie trzecie kolanko, trzecie oczko, od dołu licząc, to jest taki bardzo optymalny punkt do, do ścinania właśnie kukurydzy.